Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj nagrywamy podcast, do którego zbieraliśmy się prawie rok. Ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Oko Ciemności, która rozpoczyna trzecią książkową fazę projektu Wielka Republika. Ta książka wyszła w Polsce rok temu, w maju, chyba na 4 maja ona została wydana i ja ją przeczytałem wtedy premierowo, od razu się za nią złapałem, zabrałem i czekałem jakoś tam do końca wakacji, aż e, przeczytamy wszyscy trzej. No i gdy w końcu przeczytaliśmy wszyscy trzej, to potem była, były wakacje, potem nie mogliśmy zgrać terminu, potem przyszła jesień i ja stwierdziłem, że ja już nie będę nagrywał, bo ja już nie pamiętam, bo jestem starym człowiekiem i moja pamięć jest stara. Przekładaliśmy to wielokrotnie, w końcu zebrałem się, przeczytałem drugi raz. Ja naprawdę niewiele książek Star Wars czytałem dwa razy, bo to nie jest taka literatura, do której bym wracał. Rychu przeczytał drugi raz, bo też już nie był na bieżąco i sytuacja zaczęła się powtarzać. Przekładaliśmy nagrania, przekładaliśmy i w końcu stwierdziliśmy, że siadamy we dwóch. Trudno. Rychu dołączy do nas prędzej czy później, tę trzecią fazę będziemy omawiać we trzech, ale oko ciemności robimy w dwuosobowym składzie, bo inaczej nie ruszymy tego nigdy, a w Polsce już w tym momencie ukazały się trzy książki z trzeciej fazy. Z naszego punktu widzenia za chwilę ukaże się zbiór opowiadań, który wprowadza trochę do trzeciej fazy, a tak naprawdę za jakieś dwa miesiące zaczynamy drugą falę książkowej trzeciej fazy, więc no, musimy się otrzepać z tych zaległości. Szczególnie, że Oko Ciemności Georgia Mana to jest bardzo dobra książka i trochę żal było, że nie zachęcamy do jej zakupu. Ty czytałeś tylko raz i daw do temu. Tak, ja czytałem raz i dawno temu, bo ja w zasadzie też siadłem do tej książki krótko po premierze, no ale tak jak mówisz, no trzeba ten plaster w końcu zerwać, tym bardziej, że ja też od razu zaspoileruję swoją opinię, to jest bardzo dobra książka. Ja kiedy zasiadłem do Oka Ciemności, no to było przecież w sumie krótko po tym, jak my omawialiśmy końcówkę drugiej fazy, którą omawialiśmy wspólnie, no to po prostu się poczułem jak wiesz... Are home. Tak, dokładnie. No, chciałem powiedzieć, jak w jakiejś oazie na pustyni nagle, czy, czy coś takiego. No po prostu te obawy, które mieliśmy, że nie wiem, że może czegoś się nie będzie pamiętało, że coś nie zagra, że, że może ten przeskok po prostu nam popsuje jakoś wrażenia z tej trzeciej fazy. To wszystko okazało się na szczęście z mojej perspektywy totalnie chybione, bo nie dość, że czytało mi się tę książkę fantastycznie, to ja mam wrażenie, że jeżeli ona nie jest w ogóle jedną z lepszych powieści w Wielkiej Republice do tej pory, to na pewno to jest jedna z lepszych książek w mojej opinii. Także no dzisiaj będziemy, mam nadzieję, się tutaj wspólnie zachwycać i zachęcać Was, aby wrócić albo zacząć tę trzecią fazę, jeżeli na przykład jeszcze nie czuliście się zachęceni do, do tego, aby po książki z tej fazy sięgnąć. Ja też to powiem już na starcie, zanim przejdziemy do konkretów, że no mieliśmy wszyscy te obawy, kończąc pierwszą fazę lata temu, że teraz czeka nas dłuższa przerwa i przecież taka mnogość postaci, tyle wydarzeń, wszystko zapomnimy. No, Ja raczej tak mam z serialami. Wiele seriali tak nie obejrzałem do końca, bo była za długa przerwa, bo mamy taki format, że na sezony czeka się rok czy kilka lat. A tutaj po prostu jak ryba w wodzie. Od razu wskoczyłem, to jest dużo lżejsza książka niż otwarcie pierwszej fazy. To nie tak, jest tak jak Światło prawda. Jedi, że zostajemy zalani wszystkim. Tu tych postaci jest mniej. I y, wszystko jest, y, według mnie, z bardzo łatwym progiem wejścia, o ile czytaliście pierwszą fazę oczywiście. To w zasadzie bezproblemowo wchodzimy, nawet jak ta przerwa była długa. I tu warto zaznaczyć, że jeśli odbiliście się od Wielkiej Republiki przez drugą fazę, no to jak najbardziej możecie teraz wrócić, bo owszem, tu są nawiązania do drugiej fazy, ale to są rzeczy, które no się fajnie wyłapuje, jak się zna drugą fazę, i tak ogólnie mówię o, na razie o tym, co przeczytałem z trzeciej fazy, a jak się nie zna, no to po prostu jest to jakieś tam nazwisko czy jakieś wydarzenie rzucone, a jeżeli coś jest bardziej konkretniejszego, to jest to i tak nam przybliżone. Więc tak naprawdę, jak nie czytaliście drugiej fazy, to jak najbardziej możecie po to sięgnąć. I pomimo tego, że to jest już nasta, czy dwudziesta, czy nie wiem nawet, która książka łącznie w całej Wielkiej Republice, to umówmy się, jeśli zastanawiacie się, czy w nią wejść, to możecie czytać tylko książki dla dorosłych. Czyli Światło Jedi, Burza Nadciąga, Gasnąca Gwiazda to są trzy książki z pierwszej fazy i wtedy łapać się za oko ciemności. Więc to jest czwarta dorosła książka z tego wątku eee, z tego, wiecie, z tej ciągłości między pierwszą a trzecią fazą. Więc równie dobrze można tak do tego zasiąść i w taki sposób czytać. Nie trzeba czytać wszystkiego. Owszem, jest to fajniejsze, jak się czyta wszystko, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe, jak się czyta tylko wybraną linię, czyli książki dla dorosłych. To prawda i ja jeszcze też bym dodał, że naprawdę dobrym wprowadzeniem w tak, pewne nowe tak. status quo był ten komiks, o którym też już wam opowiadaliśmy, czyli cienie gwiezdnego czyli blasku, cienie cienie gwiezdnego taka blasku, takie wprowadzenie do właśnie trzeciej fazy. My go omawialiśmy we, we trzech i tak mówiliśmy, że to jest taki teaser, takie, takie sobie, takie fajne, ale takie właśnie takie wprowadzenie, takie przypomnienie, gdzie jesteśmy i ciekawe, czy to będzie rozwijane i ja się z tobą zgadzam. To tutaj bardzo fajnie rezonuje z tą książką. Tak i, i to, jest, to jest też w ogóle fajne, bo ty wspomniałeś, że można czytać tylko książki dorosłe. No, dla mnie po tych już naprawdę wielu książkach i komiksach, które i mangach, które wspólnie czytaliśmy, to ja bym może zrobił małe uzupełnienie, że w zasadzie taki dla mnie bazowy schemat czytelniczy to są dorosłe, Książki i główna seria komiksowa, bo y, póki co widać, że to naprawdę super działa, super się przenika, y, uzupełnia, y, więc tak jak, tak jak też powiedziałeś, no oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest czytanie wszystkiego, no bo wtedy nawet y, ta druga faza w, zaczyna być po coś, nie? no bo jednak y, ja troszeczkę jestem zaskoczony nawet ilością nawiązań do drugiej fazy, które y, w tej trzeciej dostajemy, myślałem, że naprawdę tego będzie. Będzie mniej i y, ta, totalnie jest tak jak mówisz, że y, jeżeli ktoś. Y nie czytał drugiej fazy, no to po prostu będzie tak miał jak wielokrotnie w Gwiezdnych Wojnach, że pojawi się jakieś nazwisko czy, czy nazwa i przecież wielokrotnie też to działa w drugą stronę, że my nieraz googlujemy jakieś nazwisko i się okazuje, że to nie jest żadna postać, która się pojawiła, tylko to jest postać na przykład, która się dopiero pojawia po raz pierwszy w danym komiksie czy, czy książce, więc to najwyżej tutaj sobie można odkryć, że nie wiem, że ma dana postać historię w drugiej fazie. Tutaj to będziemy trochę rozwijać, bo akurat tutaj pewien kontekst wątku z drugiej fazy, no on może być pomocny dla lepszego obudowania, jakby tego, co tutaj wokół ciemności dostajemy, ale to, do tego wrócimy. No, ale tak czy siak ten komiks wprowadzający, no i później oko ciemności, to jest naprawdę świetny zestaw na, na wejście w trzecią fazę. No i tyle, i tyle słowa wstępnego. Ale nawet wiesz, ja czytałem drugą fazę całą, a i tak czasami nazwiska muszę googlować, jak się jakieś pojawia, bo mi nic nie dzwoni, bo tego było za dużo. I dopiero jak zgoogluję, to mówię o, to dobra, to to, nie? No dzisiaj do Was jedno nazwisko, mm -hmm. jakie wysyłałem z następnej książki, e, które musiałem sprawdzić. E, dobra, ta książka ma 460 stron w polskim wydaniu, to tak tylko informacyjnie, bo potem zapomnę, czyli kolejna dosyć gruba książka, ale nie czułem tego tak naprawdę. No absolutnie. No, mówię, no, no, czytałem dwa razy i czytało się świetnie za każdym razem. Autora jest George Mann, którego do tej pory nie znaliśmy jako pisarza dorosłych książek, bo on napisał tam różne te mity i legendy, tego typu książki, które w Polsce nie były wydawane, napisał jakieś opowiadania oczywiście, natomiast w Polsce mieliśmy bitwę o Jetę z drugiej fazy, ale to było słuchowisko. Skrypt do słuchowiska. Który chwaliliśmy I... też. E, chwaliliśmy. Dobrze, akurat no. ocenialiśmy e, to słuchowisko. Także to też, jeżeli e, ktoś, e, komuś się spodobało na przykład Oko Jedi i chciałby więcej George'a Mana, to spokojnie warto się do tego jeszcze gdzieś tam nawet powrócić, odnieść, bo, bo to też była dobra rzecz. Oko ciemności, nie Oko Jedi, bo się zastanawiałem, o A, czym tak, Oko mówisz. ciemności. <laughs> sorry, e, sorry. Ale on też napisał pierwszą książkę mmm, dziecięcą z drugiej fazy, którą też chwaliliśmy. Wyprawa do zaginionego miasta. Mm -hmm. e, I ona też była fajna, bo ta druga książka dziecięca, ta wyprawa na planetę X była słaba, ale ta pierwsza była taką fajną dziecięcą przygodówką, która była spoko. Więc do tej pory ja z Manem miałem raczej dobre e, kontakty i to się nie zmieniło. Tak, tak. No ja tu na tym etapie nic więcej nie dodam. No dobra, no to fabularnie. Jesteśmy rok po wydarzeniach z ostatniego tomu pierwszej fazy, z gasnącej gwiazdy, gdzie nihilowie zniszczyli latarnię Gwiezdny Blask. No i zostajemy wrzuceni w te w realia y, aktualne, które już znamy właśnie z komiksu z Mank, czyli y, Nihilowie utworzyli strefę okluzji i wał burzowy, przez który y, Republika nie może się przedrzeć, bo każdy statek, który próbuje przelecieć w nadświetlnej wybucha. No i oni tam mają swoją anarchię, swoje y, oddzielone państwo, oddzielone kawałek Republiki i my śledzimy dwutorowo tak jakby te wydarzenia, czyli to, co się dzieje po stronie galaktycznej i to, co się dzieje w strefie okluzji. E, po stronie galaktycznej, ja nie będę chyba tak wchodził od razu w całą fabułę, tylko nie, sobie po, nie, to po myślę, że przejdziemy nie ma sensu. i przedyskutujemy. Mhm. Po stronie tej e, naszej galaktycznej, czyli ludzi, którzy żyją e, w normalnym świecie, no to w zasadzie skupiamy się głównie na Elzarze Manie który no, ma duży problem, bo on trochę spowodował, e, w sensie przyłożył rękę do upadku Gwiezdnego Blasku, bo on w finale tam zabił tą Chensi jarą, e, tą Nihilkę, która tak naprawdę próbowała cofnąć te wydarzenia i uratować Gwiezdny Blask. On o tym nie wiedział, zachował się nie jak Jedi, zabił ją i tak naprawdę no, gdyby tego nie zrobił, Gwiezdny Blask e, może by nie upadł, a Stelangios może by żył, E, także Elzarman stracił przyjaciela, Stelana Giosa i stracił przyjaciółkę Avar Chris, która nie stawiła się na korusant na wezwanie rady, tylko została e, w strefie okluzji i są teraz ze sobą rozdzieleni. No, w komiksie mieliśmy właśnie to zatizowane, jak Elzarman próbuje nawiązać kontakt e, ze strefą okluzji, bo tam nie tylko nie da się przelecieć, nie da się też nawiązać z nimi kontaktu. E, no i teraz on się miota, on próbuje coś zrobić, on wchodzi na wyższy stołek oczywiście, bo trochę wchodzi w buty Stelana, współpracuje z panią kanclerz Liną Soch, no i chce działać, chce coś robić, ale przez rok nie posunęliśmy się nawet o krok. Republika nie wie jak przekroczyć wał burzowy, nie wie jak nadać jakiś tam komunikat. I tak naprawdę trochę niektórzy wracają do zwykłego życia, ponieważ wał burzowy to jedno, strefa okluzji to jedno, ale cała galaktyka to drugie i to też trzeba trzymać w ryzach, więc sam zakon nie chce się trochę w to mieszać, nawet jeśli jest jakiś tam cień szansy, że uda się przekroczyć wał burzowy, a sam z Elzar Mann no, jest tutaj rozbitym trochę bohaterem, który chce działać, ale trochę nie wie jak. Tak, no chcesz, chcesz tu? nie, na tym etapie nie, ja tylko jedną rzecz bym powiedział, bo ty mówisz że dwutorowo, a trochę trzytorowo śledzimy, bo mamy wątek republikański, wątek strefy okluzji wątek graniczny, o tak bym go nazwał trochę umownie, ale to tak pół żartem, pół serio. No tak, no tak, bo na wątku wątek graniczny to z kolei wątek Bela Zetifara i e, Buriagi. Którzy też no, połączyli się, odnaleźli się w komiksie i tutaj oni z kolei na granicy próbują znaleźć jakiś schemat tych ataków, e, ponieważ Nihilowie wysyłają ataki e, na, e, przy granicy wału, wału burzowego żeby pozyskiwać e, zarówno niewolników i nowych Nihilów, jak i żeby łapać Jedi. Ale ja tu w zasadzie nie mam wiele do rozwinięcia. No, mm, ewentualnie wchodząc w spoilery, co tam się wydarzy mhm. później. Tak, i przechodzimy na stronę Nihilów. Dobra, no to do tego najwyżej wrócimy. Natomiast e, strefa okluzji, no to po pierwsze Nihilowie i tutaj oczywiście Marchion Ro i jego pomysł na to E, jak to będzie działać czy też brak pomysłu i jeden wielki chaos <głos> to w zestawieniu z Jerome Staros. Która zdradziła Republikę i która bardzo chce, i to już w komiksie mówiła, żeby utworzyć rząd, żeby e, utworzyć osoby odpowiedzialne za dane sektory i za, mm, i za różne działy w nowej polityce. Natomiast tutaj ona chce iść dalej i chce wystąpić do Republiki o przyznanie im głosu, Jezu, straciłem słowo, w Radzie Galaktycznej, w Senacie Galaktycznym. W senacie. O. E, I to jest ciekawy wątek. Tak, no z, to pewnie przechodząc już trochę do szczegółów, bo, bo z, tutaj oprócz Nihilów no to tylko mamy kontynuację wątku Avar Kris, która z kolei po, po stronie tego wału burzowego utknęła, no to ja akurat się bardzo mocno nastawiałem, że tutaj dostaniemy coś ciekawego, no bo tytuł Oko Ciemności na okładce mamy w, tym, w tej charakterystycznej pozie, którą też już znamy z komiksu Marchionaro w Masce. No więc byłem ciekaw, co tutaj George Mann wykreuje, no bo to był jeden z moich problemów z Nihilami w pierwszej fazie, nie, że teoretycznie po pierwsze oni są cały czas pisani jako takie no, Uber zagrożenie, co nie do końca było dla mnie Jasne, prawie że do samego końca tej y, pierwszej fazy, a po drugie, no, że trochę te motywacje y, y, Marchiona Ro y, były powiedziałbym tajemnicze, no i pamiętasz pewnie, jak żeśmy się mocno zastanawiali nad tym, czy druga faza nam to wyjaśni jakoś, czy, czy tam to zostanie obudowane. No Z jednej strony to zrobiła, z drugiej strony ja powiedziałbym, że te motywacje nadal są cokolwiek mętne. No więc byłem ciekaw, jak tutaj to zostanie dalej napisane w momencie, kiedy no nichilowie stali się frakcją no, usztytu potęgi, nie, frakcją w zasadzie ze swoim regionem, nawet nie, nie jednym państwem, bo to nie jedna planeta, tylko w zasadzie no, cały region w ten czy w inny sposób opanowany. I to jest super interesująco rozpisane, no bo z jednej strony widzimy, że w zasadzie Marchion Ro to nie ma żadnego planu. No, chaos jest jego planem. Chaos i pogrążenie Jedi, i to jest. Ciekawie skonfrontowane skonf z dwoma elementami yy, tej frakcji Nihilów. Po pierwsze yy, z formowaniem się quasi państwa i quasi administracji. No bo tam już w komiksie z tego co pamiętam yy, widzieliśmy to powołanie yy, tej, tej trójki yy, niejako Nihilów na yy, najważniejsze ministerstwa. tam Ministerstwo Nauki. Yy, no to, na... chciała, to starost chciała, nie? Bardzo, tak. żeby w tym kierunku tak, tak. Mieliśmy panią generał Wies jako właśnie ministerkę niejako wojny, no i, i Gilles Staros, która dążąc do tego, żeby właśnie powołać tę administrację, chce też dążyć do zrównania niejako właśnie tego regionu Nihilów z Republiką i do nawiązania jakichś tam stosunków politycznych. I to zaraz nie chcę też wchodzić za daleko, bo to jest naprawdę bardzo ciekawie prowadzone Szczególnie w kontekście tego, jak się zachowuje w całej tej sytuacji sam Marchion Ro. A z drugiej strony, to, co mi się też bardzo podobało, to zaprezentowanie powiedziałbym, takiej, takiej szybkiej degragolandy. Pewnie przekręciłem to słowo, przepraszam, tego całego tej takiej utopii Nihilów nie? gdzie widzimy na początku że to była taka radość z tego zwycięstwa i, i takie upojenie się potęgą ale trochę tak jak to było fajnie pokazane też w tym komiksie gdzie kończy się ta impreza no i w zasadzie no, zaczyna się to, ta, ta proza życia no i trochę ja mam wrażenie, że tutaj widzimy jak szybko ten entuzjazm w tym nichilskim narodzie zaczyna upadać i trochę właśnie wszyscy nie wiedzą jaki jest dalszy cel, co robić, trochę te, te frakcje poszczególne zaczynają się pomiędzy sobą żreć, wchodzą jakieś tam tarcia i tak dalej, i tak dalej. I to też jest super, bo mam wrażenie, że to jest szalenie takie wiarygodne przy takim przywództwem, jakie uprawia Markion Road, czyli gdzie no. nie ma tak naprawdę jakiegoś większego celu, no to, to musi się to zacząć rozpadać po prostu pod swoim własnym ciężarem, no i, no i to trochę widzimy, więc dwa bardzo fajne wątki, jeżeli chodzi o Nihilów, bardzo mi się podobał kierunek, który tutaj obraliśmy. No tak, tu wśród Nihilów nawet walka o stołek, najniższy możliwy stołek, to jest walka na śmierć i życie, więc oni się nawet między sobą tłuką i zabijają, żeby wejść o jeden szczebelek drabiny wyżej, więc no, jest to coś, co nie ma przyszłości absolutnie, nie? No, budowane w taki sposób, a Marcionro nie chce nic innego. I tak my się zastanawialiśmy na etapie pierwszej fazy, trochę czemu ci piraci są taką takim potężnym zagrożeniem. No, mieli napęd ścieżki, z czym nie mogli sobie poradzić e, dobrzy bohaterowie. Natomiast tutaj zamknęli się i przez rok e, Republika nie jest w stanie odpowiedzieć w żaden sposób, więc oni nadal są potęgą, pomimo tego, że od środka już gniją powoli. I to nie tylko gniją właśnie na e, tych strukturach samych nihilów, ale również wydrążają planety. Nie, nie w taki sposób jak imperium, że mm, e, gdzieś tam surowce wydobywają i niszczą planety, ale w taki sposób, że zniewalają, e, e, zabierają pożywienie. E, to, no to wszystko musi runąć w pewnym momencie, nie? E, Oni oczywiście uprawiają propagandę i to też jest fajny tak, motyw, jest bo mają super tutaj patent. taką znaną dziennikarkę e, Real Dairo, reporterkę taką, która wcześniej błyszczała w Holonecie, no i teraz używają jej jako twarz e, propagandy, czyli przesyłają wiadomości zarówno w strefie okluzji, jak i e, na świat e, i, i działają niczym e, nasi politycy w swoich najgorszych latach robią to akurat dobrze i te, też mi się podoba właśnie ta konfrontacja z Jerome Staros, bo to był dla mnie taki wątek, który ja czekałem na jego rozwinięcie, bo to wiesz kobieta, która um, działała w polityce która miała córkę, którą my dobrze znamy no, która miała pozycję przecież, nie? bo to też no, było ciekawe, nie? to nie była jakaś tam byle jaka pani polityk tylko ona miała określoną pozycję już nagle zmieniła front i to tak zmieniła na dobre, bez odwrotu, spalone mosty, zniszczona, e, zniszczony symbol Republiki, latarnia Gwiezdny Blask, e, zabitych mnóstwo ludzi. Wtedy to było tak, ta jej motywacja, pamiętam, trochę marudziliśmy, bo to raczej było na seksie oparte, nie? Tak. Ona tam e, tak się to było przedstawione w sumie z Marchionem i o jejku, jejku, jaki cudowny kochanek. No tutaj właśnie ona wybrała stronę która według niej jest stroną, która ma wygrać i chce to budować. I może gdyby jej się udało, aczkolwiek jest to skazane na niepowodzenie, bo tu mamy próbę jej negocjacji z rządem Republiki i zostaje zgaszona. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Co Marcionro wykorzystuje też jako propagandę zarówno e, w relacjach między sobą a Republiką, jak i w relacjach między sobą a Jerome Staros. I Jira Staros powoli też upada, aczkolwiek końcówka tej książki pokazuje, że wielu nihilów chce jej słuchać, więc dojdzie do rozłamu też wśród nihilów. Ja cały czas czekam na właśnie konfrontacje kolejne, e, a najbardziej na e, to, jak zareagowała Avon, Avon, czyli jej córka i na jakąś konfrontację właśnie między matką a córką, bo to może być fajna rzecz, bo to wiesz, gdy masz już dziecko, to się 10 razy zastanawiasz, czy zrobić coś głupiego w życiu, bo to nie tylko ty ponosisz konsekwencje, a, a, a bardziej twoje dziecko, więc tutaj liczę, że ten wątek zostanie jakoś poruszony i to mi się podoba. Tak, no to na pewno, jeżeli do tego dojdzie, to też liczę, że to może być coś interesującego, ale tak jak mówię, cały ten wątek administracyjny uważam, że jest też dobrze pisany, bo on jest pisany dobrze na trzech poziomach. Bardzo podoba mi się wątek samej właśnie Jerry Staros, bo tutaj dostajemy realne motywacje, które ja jestem w stanie zrozumieć i jakoś tam zaakceptować. Jestem w stanie to naprawdę kupić, nie? Że poczuła się przekonana, że Nihilowie dzięki swoim różnym tam przewagom mogą wygrać, nawet jeżeli nie doprowadzić do jakiegoś upadku Republiki, to żeby po prostu stać się partnerem dla Republiki i to próbuje, stawia na to swoje karty, Drugi wątek, który mi się bardzo podoba, to jej relacja z Marchionem Ro, które y, też bardzo szybko wychodzi na to, że y, tak jak jego strategią jest brak strategii i chaos, tak, tak naprawdę Jira Staros była dla niego narzędziem. Po prostu i niczym więcej. To był, to był po prostu instrument, z, niczym skalpel, który miał naciąć trochę właśnie tę tkankę Republiki i jeszcze pogrążyć Republikę i Jedi, pokazując, że patrzcie tutaj, wasza pani senatoru mojego boku. Ale to było tylko to. I to jest też fajnie pisane, bo my widzimy, jak ona próbuje trochę zbudować swoją pozycję. A jak on tak naprawdę od początku ją yy, dołuje, poniża, wyśmiewa yy, i... Też manipuluje, nie, bo tak. on ją wykorzystuje, wie jak to się zakończy, gdy ją wyśle do Republiki, a mimo to wysyła, żeby potem yy, mieć... Tak, mieć yy, haki trochę na nią, dokładnie. No. Także to jest drugi wątek. No i trzeci wątek też bardzo podoba mi się, jak to rozgrywa Republika. Nie? Bo wspomniałeś, że mamy tutaj nie z tego Elzara Mana, który wszedł w buty Stelana Gios Giosa i to jest bardzo do, też dobrze pisana postać, bo to jest taki Jedi nieoczywisty i ja naprawdę się bałem po tej sytuacji z końcówki Gwiezdnego Blasku, po upadku Gwiezdnego Blasku, że to, to pójdzie w jakimś takim kierunku, że zaraz będziemy mieli, wiesz, kuszenie go na ciemną stronę mocy albo jakieś takie hamletyzowanie niczym Anakin Skywalker w Zemście Sithów i, i tego rodzaju wątki, a to jest w sumie tutaj bardzo szybko ucięte, nie? że widzimy, że to jest postać, która no, ma dramatyczną decyzję za sobą, ale on chce to przepracować ku wspólnemu dobru. I to y, działa na zasadzie takiej, że mimo, że on nie jest najlepszą osobą na tej pozycji, no bo to wszyscy wiedzą, łącznie z nim samym, no to y, być może właśnie przez tę swoją niedoskonałość i też umówmy się jednak przez te pobudki osobiste, bo cały czas ta próba wyciągnięcia z Awar Chris, no też go jakoś tam napędza, no to on tworzy fajny duet z Liną Soch, która też całkiem zręcznie i zmyślnie to wszystko rozgrywa i te potyczki z Nihilami, z Jirą Staros i ta jej wizyta w końcu i to spotkanie z Elzarem Manem i z Liną Soch, no uważam, że to też było naprawdę świetnie poprowadzone. Nie? I, mhm. I mimo tego, że... To, no, teoretycznie można się było spodziewać, w jakim kierunku to pójdzie, to i tak e, ja byłem pod dużym wrażeniem, ile tam się udało napięcia wykreować, e, no, takich, no. takich, wiesz, takich, takimi drobnymi nieraz patentami, nie, że e, w jakim kierunku to pójdzie, nie, czy ktoś tu nie wybuchnie, nie? Czy, czy któraś ze stron nie odwali czegoś głupiego. Ale no... też wiesz, no, teoretycznie chciałoby się jej rzucić w twarz, nie, spadaj, ty zabiłaś tylu ludzi, a to jest jednak polityka, nie, i to jest to tu rozważanie. Lina Soch ma dylemat. Co ma zrobić? Czy ona ma naprawdę odmówić, czy jednak może e, przystąpić na to i przyjąć Nihilów do e, Republiki? I ona to rozważa, nie? bo jest panią polityk, która wie że no, może w ten sposób coś ugra i doprowadzi do czegoś, a odmawiając na pewno nic nie zyska, nie? Więc to też jest fajnie zrobione, że do końca tak naprawdę nie wiemy, czy ona... Yy, ff, I ona sama nie wie, co ma zrobić, nie? Tak, tak, tak, tak. No to jest yy, też, yy, no mówię, no bardzo dobrze wszystko pisane, nie? Naprawdę tu jest dużo yy, wątków takich też pomniejszych, ale yy, no to działa po prostu, no bo tak jak mówisz, no to jest polityka, nie? I tutaj yy, te wszystkie Potencjalne konsekwencje tam w którymś momencie pada, nawet, nie? że a co, jeśli się to wszystko jeszcze pogorszy, i nie wiem, nawet właśnie mieszkańcy republiki powiedzą, że trzeba było z nimi rozmawiać, trzeba było może doprowadzić do jakiejś deeskalacji, i tak dalej, i to wszystko spadnie na mnie. Także, no, bardzo dobry no. wątek. Elzar Mann też nie jest impulsywny, bo tu jest taki moment pierwszej rozmowy Liny Soch z Radą Jedi, gdzie oni chcą zaatakować. Elzar też chce to zrobić, a Rada mówi nie. Nie, póki nie będzie stuprocentowej jakiejś tam pewności, nie będziecie mieli stuprocentowego planu, nie, nie wchodzimy w to. I ja wtedy, wiesz, myślałem, że taki Elzar powie, a walcie się, nie? Ja idę, ja chcę walczyć. A on nie. No Rada powiedziała tak, no to trudno. Ja idę za tym głosem czekamy, aż będziemy mieli jakiś skonkretyzowany plan konkretny, który może chociaż cień szansy przynieść. Także Elzar tutaj nie idzie absolutnie w stronę Anakina. No, to prawda, to prawda. Natomiast sam Merhion Ro, pomimo tego, że do tego planu nie ma i ten planem jest chaos i on absolutnie nie chce przystąpić do Republiki, bo gardzi Republiką i chce ją zniszczyć, to fajnie tym wszystkim pogrywa, bo on tutaj się bawi w niszczenie symboli Republiki. Czyli używa na przykład zwrotu Wszyscy Jesteśmy Nihilami, co było dość zabawne. Stworzył nowe centrum swojego, swojej strefy okluzji na Hedzal, czyli planecie, która została uratowana przez kris i była jakimś tam symbolem e, tej pierwszej e, katastrofy mhm, nadprzestrzennej, tak. która rozpoczęła tę fazę. On tam gdzieś w tej swojej sali tronowej ma okno zrobione też z czegoś. To jest jakiś tam symbol, nie pamiętam dokładnie co, czy to są elementy statków jakiś, czy, czy co to jest. No, i wykorzystuje rocznicę upadku Gwiezdnego Blasku do wykonania publicznej egzekucji transmitowanej na całą galaktykę w całym holonecie. I to też jest nawiązanie do komiksu, bo tu ginie Jedi, który został uprowadzony, właśnie pojmany w komiksie. I to jest w zasadzie jedyne wystąpienie bezimiennych w tym komik w, tej, w, tej, w tej książce, bo tutaj bezimiennych nie ma dużo, tu nie ma tego bawienia się w te różdżki mocy i inne pierdoły. Tak, tak, tak, no. Tego w tej książce nie ma. Tu jest wątek po stronie Republiki, gdzie Joda przyprowadza Aslinarela do Rady Jedi i, i poruszają temat bezimiennych, że musimy się dowiedzieć o nich więcej, aczkolwiek Rada nie bardzo jest chętna na rozmowy z Azlinem. No i właśnie ten motyw egzekucji, a tak to nic więcej tutaj nie ma w tej książce. Nie ma żadnych artefaktów, ascendentu, różdżek mocy, kontroli i tak Także to też jest w sumie spoko. No, Ja uważam, że to jest bardzo spoko, bo to już przy okazji, nawet tych, tej ostatniej książki z drugiej fazy, no, też dyskutowaliśmy, że pomimo tego, że ta książka przecież nam się podobała jako takie spięcie i finał drugiej fazy, no to te wątki z bezimiennymi one są dyskusyjne. I, i ja bym nie chciał, żeby jakoś bardzo mocno w to iść. I tu, tu jest to. Oczywiście, to, dobrze to, to musi wrócić, nie? Ale nie, no, ja nie wiem. muszą w to pójść. Ale na start dobrze, że tutaj stonowaliśmy sobie to. E, no dobra. Po stronie e, strefy okluzji mamy wątki e, polowań na Jedi. I tak jak powiedziałeś, jest tu Awar Chris i to jest też e, wątek, który bardzo mi się podoba. Mhm. Bo Awar też jest zagubiona i tu jest taki fajny motyw, jak ona postanawia działać. O, odbija, uprowadza jakiś statek nihilów, który przewozi e, pożywienie. I leci na planetę, żeby im to podarować. I to jest tak fajna rzecz, bo ona tam ląduje, yy, widzi, że planeta jest zniszczona także, o Jezu, nie? Yy, bo bo nichilowie cały czas transmitują, że wszyscy tu żyją w dobrobycie i wszyscy są zadowoleni z tego, że są w strefie okluzji. Przywozi to pożywienie, na co oni... Pierwsze pytanie, kiedy następna partia? Nie? Mm, tak, tak, o, no, no nie, no nie, to jest jednorazowa pomoc, o, ale to nam wystarczy do wtorku. Nie? I to jest takie, e, takie prawdziwe i życiowe, bo w filmach, w książkach często mamy taki wątek, że ktoś przywozi pomoc i już nie poruszamy tego, że e, ale co będzie dalej? A tu pada to pytanie, ale co dalej? No przecież to nam wystarczy na chwilę. I to ją trochę podłamuje i ona tutaj poznaje e, Belina, Pilota, właśnie tego statku, którego uprowadza, to jest bohater z rasy, nie wiem jak to się czyta, Ugnaut. To jest ta rasa, co. W pierwszym sezonie tak, Mandalorianina. na, na pewno co, czekałeś, <śmiech> aż powie e, no tak No i każe powiedział, obyczaj. nie, co rzekł, rzekłem. On, on nie mówi to, tak każe obyczaj. No. O, I on tutaj to mówi. E, I mi się bardzo podoba rozmowa Awar z Belinem. Jedna rozmowa, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, bo Awar e, no, ma jakiś kryzys, jest załamana. Że w sumie po co ona ma cokolwiek robić, skoro nawet jak spróbowała kosztem wielu poświęceń, to w zasadzie nic nie osiągnęła. I on jej mówi, ważne jest, że próbowałaś. To jest takie przeciwstawienie się w moim odczuciu temu, co Joda mówił w epizodzie piątym nie próbuj, zrób to, nie? Rób albo nie rób, nie ma próbowania. Ja rozumiem to, co mówił Joda, bo mi też uczniowie wielokrotnie mówią, ja spróbuję zdać maturę, to wiesz, spróbować to se możesz pomidorówkę, masz podejść i ją zdać, a nie podejść, bo może się uda, ale z drugiej strony ja też nigdy do końca nie rozumiałem tego, co mówił e, Joda, że nie ma próbowania, no, no trzeba w życiu próbować, nie? Czasami nie wiesz, czy coś się uda i musisz spróbować i Belin tu w prostych słowach jej to mówi. E, ważne, że Próbowałaś. Ważne, że próbujesz. To wyróżnia cię spośród innych. Nie? To, że spróbowałaś. Mi się to cholernie podobało, jak to czytałem. Że tutaj taki mały ludek e, powiedział coś innego niż inny mały, wielki ludek, z którym nie do końca się zgadzałem, gdy to mówił. No w ogóle tutaj jest też... Y Dużo ciekawych wątków, bo cały ten, cała ta historia Ava Chris w strefie okluzji dla mnie też jest interesująco pisana. Bo właśnie to wszystko, co mówisz, ale też te, te dalsze fragmenty tego wątku, kiedy no idziemy i tak spoilerowo, to od razu to to rzucę, że y, okazuje się, że jednym z Jedi, którzy są uwięzieni w strefie okluzji, którzy też przeżyli, jest Porter Engel, y, czyli y, też jeden z tych, y, z tych Jedi, którzy przewijają się przez wszystkie fazy, bo, bo to on był w komiksie Blade chociażby y, głównym bohaterem, ostrze. No i... Y, Cała ta, cały ten motyw, kiedy tam się tworzy w pewnym momencie taka ekipa, nie? że mamy Belina, mamy um, Avar mamy tego jej droida, y, jeszcze który też cały czas nam się przewija, jest Porter Angel i y, y, po, pojawia się też po ich stronie ta y, Real Dairo, y, y, która... No, w którymś momencie no, też decyduje się na ucieczkę. Jej się tam w pewien sposób udaje też dzięki właśnie nawiązaniu kontaktów jakiś tam z jednym z rozczarowanych tym wszystkim nihilów, który już pomału zaczyna zbierać front i y też bardzo mi się podobało właśnie to, ten kierunek, w którym tutaj idziemy. Ja na razie zostawię Portera, bo to, to jest trochę osobny wątek, ale wiesz, same te decyzje, nie? kiedy oni tam się zastanawiają, co zrobić i ten moment, w którym Berlin z Rildairo decydują się zostać. To jest, mam wrażenie, że no, bardzo dobra puenta właśnie dla tej rozmowy, którą ty z kolei wyłuskałeś pomiędzy Berlin a Avar Chris. Nie, gdzie yy, oni... Yy z różnych trochę pobudek, nie, bo Berlin po prostu no, tam żyje i, i dla niego to, to jest po prostu jego kraj, jego ojczyzna niejako, tamten region i on stamtąd nie chce uciekać, no bo, bo po prostu chce pomagać tak jak może. A z drugiej strony mamy real Dairo, która była słynną dziennikarką, która stała się tym narzędziem propagandy, a teraz chce niejako wykorzystać te swoje zdolności w drugą stronę. Nie? I to jest to jest naprawdę też super patent, bo yy, ty wspomniałeś o tej propagandzie. Wiesz, tu jest wiele... Yy... W tej książce takich elementów takiej życiówki. Nie, to ja miałem trochę skojarzenia, jak teraz sobie myślałem przed nagraniem z tą książką Powstanie i upadek Imperium Galaktycznego, że tu są takie momenty, że jak tu czytasz, to po prostu masz od razu powidoki z prawdziwego życia i z prawdziwego świata. I może ta postawa Dairo jest nawet nazbyt idealistyczna, ale podobał mi się ten wątek. Nie, to, to naprawdę na mnie jakoś tam podziałało i mnie to ruszyło, nie? Tym bardziej, że ona cały czas tak desperacko próbowała się stamtąd wyrwać, a w którymś momencie jakby między innymi też na skutek spotkania z Belinem no ona podejmuje ostatecznie decyzję taką, jaką podejmuje no bardzo, bardzo mi się to podobało. No ja tu z kolei nie mam chyba nic do dodania. Ogólnie cały ten wątek w strefie okluzji był bardzo dobrze prowadzony od początku do końca. Bo to na początku właśnie równolegle, Porter i awar w dwóch różnych miejscach. Wszyscy są ścigani, bo tutaj czuć to zaszczucie tak, i ściganie tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie. Jedi. Nawiązują stopniowo kontakty, odkrywają właśnie ten przekaz Podprogowy, nie wiem, Real Dairo, i stopniowo się łączą, krystalizuje się plan, który ma naprawdę mega finał. Plus właśnie ta decyzja Belina i Rill, to możliwe, że po prostu jakoś trzeba było ich odłączyć od tej ekipy, ale zrobiono to bardzo fajnie, bo, bo oni na własnych warunkach swoje decyzje podjęli i to jest bardzo dobrze umotywowane i jak najbardziej na plus. No, a właśnie równolegle mówię o tych pościgach i o zaszczuciu. Mamy jeszcze wątek, tak jak mówisz, generał Wiz, którą znamy z komiksu między innymi tego, tej właśnie zerówki marvelowskiej e, cienie Gwiezdnego Blasku. No i ja wtedy nie skleiłem, że my ją znamy jeszcze z Ostrza, że tak, to jest kolejna dokładnie. postać, która e, przeżyła drugą fazę i która ma swoją historię z porterem 150-letnią historię i mają swoje rachunki do wyrównania. I tym się tutaj gra bardzo dobrze. No a generał Wis ma swoją podwładną e, Melis Shrike, chyba tak to się czyta: Shrike, e, którą znamy właśnie też z komiksu e, Cienie Gwiezdnego Blasku, bo to ona porwała wtedy, uprowadziła e, mistrza Jedi, wielkiego mistrza Jedi Pretre Vetera który tutaj no, skończył swój żywot e, i ona jest taką trochę kopią e, generałwiz. Tak, taka fangirl ty... jak z mema po prostu, nie? Tak się no. samo nosi, tak się samo stara zachowywać, tylko... Taką no, samą tak, zbroję nosi tak, i, tak, generał i tu są tarcze między nimi tarcia między nimi, aczkolwiek no ona ma predyspozycję, żeby tą Wis tutaj zastąpić, bo to jej udało się zdobyć mistrza Wis. nie bardzo jej wychodzi polowanie, chociaż Wis działa w strefie okluzji, a Melis właśnie robi wypady poza strefę okluzji, no ale te tarcia są, Wis raczej chce ją zniszczyć, więc tutaj mamy taką grę pomiędzy zarówno tymi dwoma złymi paniami, jak i e, no, grę, która ma nas doprowadzić do finału między Viz a porterem Engel. No i to jest właśnie ten motyw, który ja powiedziałem, że mnie zaskoczył, że tak mocno to kontynuujemy, no bo w zasadzie to jest sequel dla komiksu ostrze, który, który też tu komiks miał się doczekać jakiejś tam kontynuacji i chyba ostatecznie się jej nie doczeka, no ale można powiedzieć, że ta książka to, to jest właśnie kontynuacja tego wątku i tutaj akurat to też może być o tyle spoko, że o no to jest po prostu y, miniseria, więc y, dla jakiegoś większego kontekstu można sobie po to sięgnąć, no bo y, tutaj ewidentnie y, to by się przydało, nie? Bo jednak tutaj. Co prawda, to jest wspomniane. Jest nie? wspomniane. Porter mhm. wspominał o swojej siostrze, o tym, że ona y, poddała się tej próbie i że się rozstali, że trochę się rozstali właśnie przez Wiz. Wis ma pretensje właśnie o tę bitwę i o to, co się wydarzyło i chce wyrównać rachunki i chce się znów zmierzyć. Ale tak, warto ten komiks znać tutaj dla szerszego kontekstu, bo to... Jest, jest sequel, tak jak mówisz, tylko sequel po 150 latach. Nie? Tu nie dostajemy kontynuacji siostry Portera. To jest takie zamknięcie, bym powiedział, bo Porter jest naprawdę fajną postacią, która czuje, że to już nie jest jego czas że on już swoje przeżył już, już większość ludzi, których znał nie żyje, on robi co ma do zrobienia, on jak go atakują to, to robi sieczkę i rzeźnie, bo to jest e, e, przekozak, jeśli chodzi o walki e, mieczem no świetnym. tutaj w końcu to widzieliśmy w pełnej krasie bo to z tego, żeśmy się pamiętasz trochę nabijali w pierwszej fazie że wszyscy tak o, o ostrze, ostrze m, i wszyscy tam o nim tak w takich super Latywach, a on tam przecież kucharzem głównie był w pierwszej no, fazie, no, nie? No, bo my go poznaliśmy w tym domu, gdzie był Bel i Żerka, ten pies. I tak, tam... tak, tak. Tylko był legendą, ale no, tam był kucharzem. A tutaj, no, no mówię, to jest naprawdę fajna postać, która widać, że jest u schyłku, której raczej nie zależy już nawet, żeby przeżyć, tylko zamknąć pewien rozdział, pomóc komu trzeba ee, i tyle. nie? I Połączyć się z mocą, zakończyć swoją historię, bo żyje już wystarczająco długo, ale no nie ma zamiaru się poddawać. Więc tu mamy kilka takich akcji, gdzie jak on się pojawia, to iskry lecą na wszystkie strony. Jak w końcówce on robi desant, ee, no to, to, to, to są fajerwerki. No, to prawda. No i ja osobiście jeszcze obstawiam, że to nie jest ostatnie słowo. Nie jest, nie jest, no bo nie, nie, nie dostaliśmy definitywnego zakończenia. Tak, Mamy tę tak, tak, tak. te, te, te potyczkę ich która urywa się, no, także można by to oczywiście powiedzieć koniec. Oni już nie żyją, ale nie zostało to napisane, więc moim zdaniem to nie jest koniec. Tak, tak, tak. Ja na to liczę, bo to jest w sumie też fajna rywalizacja, a poza tym no ja uważam, że to też pokazuje, jak twórcy Wielkiej Republiki ładnie pomiędzy sobą też jakoś mają rozpisane te nitki planu, no bo widać, że tak stricte fabularnie, wiesz, tak powiedziałbym trochę od kuchni patrząc, to tworzy, tworzą nam się tutaj takie linie wokół tych postaci z tej administracji, nie? bo mamy cały wątek tej, tego Bulana i tej sekcji naukowej, który jest rozwijany w mandze mm -hmm, i w komiksach mm -hmm. I, i zobaczymy, czy w książkach dalej też, mamy wątek właśnie tutaj ten wojskowy z generałem Wis, no i mamy Jire Staros i, i Marchiona, także to, to jest zmyślnie pisane i tutaj to naprawdę dobrze działa. No i w sumie też ja tak się śmiałem, że mamy ten wątek graniczny i to też jest kontynuacja wątku komiksowego, no bo właśnie mamy, tak jak wspomniałeś wcześniej, tutaj Bela Zetifara i Buriagę, którzy próbują rozkminić jak Nihilowi atakują, ewentualnie e, gdzieś tam ten e, statek przychwycić, żeby ten silnik ście ścieżki przychwycić i ja Ci powiem, że w ogóle cały ten wątek graniczny też mi się podobał, e, bo e, podobała mi się taka, takie poczucie bezradności, które tutaj mamy wykreowane, bo to jest w kilku momentach, nie, że z jednej strony ci atakują im, ich, im pod nosem i oni nie są w stanie tego rozkminić, z drugiej strony mamy chociażby ten motyw, że w którymś momencie Elzarman znajduje niby sposób, jak tam się przecisnąć do tej strefy okluzji, czy nadać tam sygnał i tak dalej, i już też nam się wydaje, że to może być to, może być ten przełom no i oczywiście to się wszystko koncertowo na pysk wywala i, i to jest ciekawie pisane też, nie? że to jeszcze jesteśmy na, tej, na takim etapie tej historii, że my widzimy po tej stronie Nihilów liczne rysy i, i, i czuć też im bliżej końca, że te pozytywne postacie, że podnoszą coraz wyżej głowę, ale mimo wszystko jeszcze jesteśmy na tym poziomie takiej powiedziałbym no Dużej bezradności po stronie nas naszej ekipy i takiej frustracji, która się wylewa z tego tytułu. Też y, chyba najmniej y, może jakiś taki interesujący wątek, ale też dobrze napisany w mojej ocenie. Tak. Ja się zgadzam. A jeszcze tylko na dwa zdania się cofnę do Portera i zaraz wrócę do tej granicy. Podobał mi się też ten motyw, że on składa tego droida. Tak, super patent. E, bo to jest po pierwsze nawiązanie znów do tej marvelowskiej zerówki, gdzie Elzar próbował różnych e, kombinacji jak przesłać wiadomość i między innymi użył właśnie jakiejś starej technologii, nie wiedząc, że tak naprawdę przesłał wiadomość. E, a do tego nawiązanie do drugiej fazy, gdzie tam faktycznie używano droidów do przesyłania wiadomości na dłuższą odległość. A do tego, po trzecie, to jest takie, wiesz, takie mrugnięcie okiem, taka nostalgia, bo on tam gdzieś znajduje jakiś statek swój przed 150 lat i wspomina, pada jakieś tam nazwisko mistrza, którego znamy z drugiej fazy. To są rzeczy, które dla kogoś, kto nie czytał drugiej fazy, nie są ważne, ale jak ktoś czytał, to jest takie, takie ciepełko się robi, że ktoś tam, znamy jego historię, tego mistrza wiemy, jak na przykład zginął i tutaj po tylu latach on sobie szuka tego statku i jest w nim, nie? Także to jest fajne. Natomiast ten wątek graniczny mi się on też podoba, bo Bell no jest fajną postacią, która fajnie się rozwinęła. E Trochę, wiesz, jakbym się miał czepiać, jak działa ten wał burzowy, to staram się raczej nie skupiać na tym, bo mam flashbacki z y Witajcie w Dery i z y Skałek. No, to, no, ale wokół to już na Dary. etapie komiksów wtedy mówiliśmy, że to trochę no, zbyt potężne urządzenie. Które, wiesz, nie... Miały jakieś promienie, działania. Ja nie wiem, jak tutaj to działa, że my mamy całe sektory planet zamknięte, jak bardzo są rozstrzelone te boje, a tutaj w tym komiksie mamy powiększenie strefy okluzji I to takie bardzo duże powiększenie, że cała masa, całe systemy planet zostają wchłonięte w nową strefę okluzji czyli to, to, to, to, nie dość, że te bojki, leciały chyba w nadświetlnej, to one muszą mieć naprawdę gigantyczny promień e, działania, że ze sobą dalej grają, ale dobra, dobra, przymykam oko, nie będę się tutaj na tym skupiał, jak to działa, ale no, jest to takie głupawe, nie? No, ale głupawe powiedzmy w ramach e, Star Warsów, ktoś mi zaraz tu znów zarzuci, że, <śmiech> że, ten, że usprawiedliwiam i, i przemilczam coś głupiego. Natomiast to mi się podoba, to co kombinują Bell. jak tutaj to zrobić, że w końcu wpadają na jakiś plan, który kompletnie się rozbija na mordę i, i tak naprawdę jest wielką porażką, którą znów wykorzystuje Marchion, żeby nadać wiadomość światu i przedstawić to zupełnie inaczej i właśnie zagarnąć kolejny kawałek galaktyki. i to jak dochodzimy do finału i my go śledzimy równolegle i wiemy co planuje Porter i Awar, i wiemy na co właśnie wpadł Bell z ekipą i wiemy, że to wszystko się połączy, to ja ci powiem, że ja to w takim napięciu czytałem, jak tak skaczemy od tych do tych, ci przygotowują atak, ci e, wbijają na statek i chcą tym statkiem się przedostać, ci wiedzą gdzie ten statek wystrzeli i chcą go skasować, nie? I co tutaj się wydarzy i czy przebiją się przez to, no, no oczywiste było, że musi ktoś się przedostać Przebić, ale ja ci powiem, że to się czytało fantastycznie i ten moment przebicia i, i, i ta wiadomość, która zostaje nadana ze statku i reakcja e, naszych bohaterów, no e, kapitalna dla mnie jest ta końcówka. A to wszystko tam się jeszcze równolegle, mamy przecież potyczkę portera z Wis, y, także tam się dzieje mnóstwo rzeczy równolegle i to się czyta po prostu ciach, ciach, ciach się skacze po tych stronach. No tak, no bo my tutaj mnóstwo rzeczy chwalimy, jak słychać, ale trochę spinając to wszystko, to ja bym chciał też Mana właśnie pochwalić za sam styl rozpisania tego wszystkiego, bo to jest po prostu książka, jedna z tych, gdzie naprawdę trudno się oderwać, bo ten styl takiej, tej naprzemiennej narracji, skakania po wątkach, czasem, ja ci powiem, że to potrafi działać rewelacyjnie, a czasem mnie to irytuje od któregoś momentu, bo yy, yy, twórcy czasem mają tendencję do tego, żeby nadużywać takiego zawieszenia akcji w środku akcji, takiego wiesz, taniego Cliffhanger'a na zasadzie, że urywają nam akcję w pół zdania i yy, nagle na rozdział czy dwa się przenosimy gdzie indziej. Tutaj ja miałem wrażenie, że tego, takich zabiegów też oczywiście mamy sporo, ale że to jest na tyle dobrze zrobione i na tyle jakby równorzędne są te wszystkie wątki, że nie miałem takiego poczucia straty, tylko napędzało mnie to do lektury, nie, że wiesz, wszystkie te wątki mhm. równolegle są pisane super, jest tutaj dużo dobra, dużo się dzieje i naprawdę z wypiekami na twarzy się to śledzi i po prostu... Jeśli jak się weźmie, na to wszystko nałoży właśnie to, że te wątki się przenikają cały czas i my skaczemy pomiędzy tymi postaciami, no to to naprawdę to jest e, książka, która no, sama się czyta w mojej opinii. Tak jest. U mnie nawet dwa razy. <laughs> Powiem ci, że e, d, d, d, d, d. początkowo trochę się obawiałem samej końcóweczki, bo ja przypomnę, że Elzarman, jakkolwiek lubimy go i chwaliliśmy nawet w tej audycji, on e, na początkowym etapie był to nasz Jedi ruchacz, który tam no, miał romanse. Nie? Eee, I tu końcówka sugeruje romans. Końcówka sugeruje, że Elzar Mann i Cris mają się ku sobie i coś z tego wyjdzie. I ja z jednej strony się tego obawiam, ale następna dorosła książka to jest Temptation of the Force, która jest... Eee, uber wychwalana przez wszystkich, którzy ją czytali. Że na tym etapie to jest absolutnie najlepsza książka, więc kurde ci powiem, a no nie wiem. No ja to się obawiam tego od samego początku, bo ja trochę jak czymś byłem zmęczony w tej pierwszej fazie, no to na którymś etapie właśnie tą ilością wątków romantycznych, gdzie ten Midnight Horizon, czy jak to się tam nazywała ta ostatnia książka, tak, chyba tak, Horyzont Północy, to mhm. już po prostu mnie to przeorało i ja mam PTSD, jak sobie przypomnę, lekturę te, tej powieści, więc ja akurat na to nie czekam w tym sensie na to żeby to w tym kierunku poszło, ale też wiesz to mam dużo zaufania do tych twórców no, właśnie mówię Ci, no mówię no tym moi znajomi czytali i wszyscy absolutnie chwalili na tym etapie, bo potem wiesz no, oni już są wszyscy po finale całości, więc są zachwyceni tymi tam ostatnimi wszystkimi książkami, że to jest to, to, to w ogóle, że cztery ostatnie książki to jest najlepsza rzecz, jaka tutaj powstała, ale na etapie Temptation of the Force, które za chwilę się ukaże w Polsce, gdzie na okładce mamy Awar i Elzara, no to wszyscy pod niebiosa chwalą tę książkę, więc to musi być na to pomysł. I to ja, to, ja nie twierdzę, że to będzie wiesz, wątek główny, no, ale będzie to wątek raczej te, w, tej, w, tej, w tej powieści. Ale wiesz, to też procentuje i yy, ja naprawdę się cieszę, że nie muszę tutaj odszczekiwać, tylko na razie yy, spełniałem się raczej te pozytywne rzeczy, czy to, to, na co liczyłem, jeżeli chodzi o trzecią fazę. Tu Tutaj po prostu procentuje to, że te postaci są zbudowane. Że tutaj nie ma tego, co sam zauważyłeś, jeżeli chodziło na przykład o pierwszą dorosłą książkę, tą, tą otwierającą, i w ogóle cały ten początek pierwszej fazy, gdzie trzeba było zbudować świat, wykreować postaci, zaprezentować jakieś mechanizmy działania itd. itd. Tutaj twórcy zakładają, że jeżeli jesteśmy na tym etapie to wiemy mniej więcej o co chodzi i po prostu z tego korzystają a to są fajne postaci bo tego znaczy ja na to liczyłem i tego chciałem, że my tutaj dostaniemy powrót do tych bohaterów a co więcej ta książka pokazuje, że jest pomysł na te postaci bo w zasadzie wszyscy są trochę w innym miejscu niż byli w pierwszej fazie. Są trochę innymi mhm. postaciami. Są postaciami po przejściach, ale mówię, też dobrze pisanymi, bo ja naprawdę najbardziej się bałem właśnie Elza Mana, że, że wiesz, że dostaniemy jakieś takie tanie chwyty i, i, i po prostu no, zagrywki, po których by mnie zęby pewnie bolały i bym face palmy strzelał. Na razie tego się udaje uniknąć, a raczej właśnie mam poczucie, że twórcy bardzo umiejętnie się bawią tymi postaciami i, i wątkami, które są za nimi i mają pomysł na to, co przed nimi więc to no mówię, ja jestem bardzo dużym optymistą, no tym bardziej że oko ciemności, no to z naszej perspektywy takiej podcastowej, no bo my w sumie y, jesteśmy już dalej, jeżeli chodzi o lekturę ale no to się wpisuje po prostu w świetne otwarcie całej tej trzeciej fazy no bo do tej pory no ja bym powiedział, że bez pudła główna seria komiksowa zaczyna się rewelacyjnie główna, te, ten komiks zerówka jest bardzo dobry, pierwsza manga była niezła, no i teraz mamy z, oko ciemności jako otwierającą powieść która korzysta z tej zerówki wpisuje się w też to co widzieliśmy w, trzy, w pierwszej fazie no i ma pomysł na siebie no naprawdę, dla mnie to jest jest fantastyczna książka, i naprawdę, jeżeli ktoś, nie wiem, miał obawy, czy, czy wracać, nie? bo nie wiem, odbił się od drugiej fazy, albo w ogóle ją pominął i teraz nie wie, czy po latach jest sens siadać, to po prostu tak jest sens, sens siadać. No kawał rewelacyjnych Gwiezdnych wojen przed Wami, jeżeli jeszcze po tę powieść nie sięgnęliście. Ja się zgadzam. Co prawda ja jestem jednym z niewielu, który bardzo lubi otwarcie pierwszej książki, czyli Światło Jedi. Pierwsze 150 stron dla mnie to są Gwiezdne Wojny, na które czekałem, gdzie po prostu żongluje się tyloma nazwiskami, że, że oczy bolą i, i, i ciężko to posklejać. Ale ja rozumiem, dlaczego ludzie mieli z tym problem. Przy czym, no, tak jak mówię, mi się to bardzo podobało. Ale powtórzę to, co powiedziałem przy naszej recenzji komiksu. Myśmy od, nie wiem ilu już, pięciu lat omawiamy Wielką Republikę. W zasadzie prawie ciągle powtarzali przy tych książkach to samo że nic się nie dzieje przez pierwsze 200-300 stron, ale potem w końcówce jest tak super, że w sumie fajna książka. I to jak, jak mantra szło, nie? Chyba, że to już było w końcówce samej fazy, no to okej, okay, tam już był taki natłok, że się działo wystarczająco dużo, ale zarówno w pierwszej fazie podkreślaliśmy to wielokrotnie, w drugiej to w zasadzie jest no, 100%, pieśń przewodnia drugiej to, to, to, fazy. No. Dokładnie, ja tam... nie, nie czytałem większości książek, ale jak słuchałem waszych rozmów, to to była dosłownie pieśń no całych tych wszystkich podcastów Tam waszych. jak książka miała 400 stron, to przez 350 nic się nie działo i można to było streścić w trzech zdaniach, a ostatnie 50, wow, super i w sumie naprawiało trochę nam książkę, nie? I tak do końca, w zasadzie poza tymi finałowymi, to do końca cała faza była taka. A tu dostajemy pierwszy raz otwarcia, gdzie to są jak finały tamtych faz, niemalże. Komiks się zaczął na pełne i to zarówno zerówka była dobra, jak i ta jedynka. Ja to nazywam zerówka, nie? Ale to nie ma numeru, to jest po prostu e, osobny, taka osobna no, historia, osobny nie? album. E, no a książka to takiego otwarcia nie mieliśmy. Dla mnie ta, ta książka to jest otwarcie, to, to, to, to, gdzie cały czas coś się dzieje. Tutaj nie ma czegoś takiego, że e, jest nudno, nudno, a potem jest fajnie. Nie, cała książka jest dla mnie super. Tak, i, i mówię, i to też y, y, działa to, że ona jest też naprawdę dobrze napisana. No bo też y, tych książek gwiezdnowojennych... Y, jest dużo za nami, sporo też mamy zaległości w kanonie poza Wielką Republiką, ale jak był moment, że pamiętasz, szliśmy przez Uroborosa, to, to czasem narzekaliśmy już nawet nie, na, nie tyle na to, że coś jest nudne, tylko że te książki czasem były średnio napisane, nie? że nie dość, że mieliśmy kobyłę na 500 stron czy 550, to jeszcze że to było y, ciężko napisane i że nawet jak były fajne pomysły to że się po prostu trochę brnęło przez to, nie? No, dla mnie takim flagowym tytułem to chyba chociażby była fazma y, z tamtego mhm. okresu nie? gdzie tam niby było dużo pomysłów niby postać, na którą czekaliśmy gdzieś tam na rozwinięcie a raczej pamiętam lekturę jako wieś, taką orkę na ugorze nie? a tutaj y, Wątków mnóstwo, postaci mnóstwo, ale cały czas się coś dzieje i to też nie jest takie, wiesz, prostackie, ja bym powiedział piu-piu, nie, tylko w kosmosie, tylko tu jest naprawdę dużo fajnych y, patentów y, y, i cała, cały ten wątek, wiesz, polityczny, administracyjny, wojskowy, to wszystko dobrze jest rozwi rozwijane, dobrze pisane, y, no... Ja już chyba dosyć się rozpływam w zachwytach ode mnie, to chyba na koniec można powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Ja też już się chyba wyprztykałem, także będziemy chyba kończyć. Naprawdę polecamy sięgnąć po Wielką Republikę w ten czy inny sposób. No, czy całość to już teraz jest trochę wyzwanie. Może powybierać. Nie wiem, jak jest z dostępnością tych książek sprzed iluś lat, ale polecam, bo to cały czas jest problem poruszany przez wydawnictwo Olesiejuk, że ta sprzedaż spada, co jest oczywiste przy takim projekcie, no ale zostało nam... Eee, w tym momencie chyba siedem książek do wydania, do zakończenia, licząc słuchowisko no głupio by było gdybyśmy tego nie skończyli myślę, że oni to skończą w ten czy inny sposób, ale bardzo możliwe, że mniejszym nakładem wyższą ceną, książkami, które znikną szybko z półek, bo będą w mniejszym nakładzie, nie wiem nie wchodzę, w, nie jestem osobą, która jest na tyle zaangażowana w to, żeby wiedzieć jak, no ale fajnie by było, żeby to skończyć, bo to jest naprawdę dobra rzecz, którą wam, drodzy słuchacze, Polecamy. Jak nie czytaliście, to kupcie i przeczytajcie, bo za chwilę będziemy mieli finał i zakończymy coś naprawdę dużego i wielkiego. W sensie u nas to pewnie jeszcze ze dwa lata. No pe pewnie tak, no bo ewidentnie tutaj e, zwolniliśmy, ale ja mam nadzieję, że e, my nie zwolnimy. No jak e, klątwa została zdjęta, to ja e, kolejną książkę już mam przeczytaną dawno. E, z książką numer 3 czekam, szczerze mówiąc trochę na was, ale też no, jak no, już się mądre, zabierzemy, to mądre. zakładam, e, zakładam, że przeczytamy ją wspólnie szybko, także liczymy, że Rychu tutaj do nas już legitnie dołączy i, i wkrótce będzie, będą kolejne dobre rzeczy z Wielkiej Republiki, bo ja nie ukrywam, że ja mówię ja co najmniej dwie rzeczy, bo kolejny tom komiksu i kolejną książkę mam za sobą i jest dobrze. Także zdecydowanie wracajcie i czytajcie trzecią fazę Wielkiej Republiki, bo warto. Dziękuję Ci bardzo, drogi Jerry, za tę rozmowę. Dzięki również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!